Najnowsze wiadomości ze świata nauki. Kontrowersyjne badania, niesamowite relacje świadków spotkań z nieznanym, Ufo. Dziękujemy, że jesteście z nami już 4 lata. Załoga infrafaktów. Jest 4 listopada 2012 roku. Witam wszystkich w infrafaktach, cyklicznym programie poświęconym zjawiskom anomalnym i odkryciom z pogranicza nauki. Mówi Michał Kuśnierz, razem ze mną jest Piotrze Witam. Od czterech lat nasz program dostarcza najnowszych informacji i komentarzy o różnych zdarzeniach, w określa się mianem niezwykłych lub paranormalnych. Jeszcze całkiem niedawno było to zagadnienie ignorowane przez media głównego nurtu. Choć dziś mówi się o nich więcej, panuje wciąż wiele mitów i niedopowiedzeń, które my staramy się prostować. Dzisiejszy program poświęcimy najnowszym doniesieniom o obserwacjach UFO. Będzie też co nieco na wiktoriach na temat legendarnego i człowieka z Rosji. Ale może zaczniemy od czegoś innego. Z racji minionego święta zmarłych pojawiło się kilka informacji związanych z badaniami nad doświadczeniami z pogranicza śmierci, które określa się jako NDE. W internecie przypomniano o koncepcji profesora Stuart'a Hammerhoffa, który twierdzi, że nasza świadomość jest w stanie przetrwać śmierć. Jak mówi, pewne elementy naszego mózgu, zwane mikrotubkami, zawierają substancję świadomości, która ulatnia się z ciała w momencie zaprzestania funkcji życiowej. To oczywiście esencja i wielki skrót koncepcji Hammeroffa, która opiera się o skomplikowane zasady fizyki kwantowej. W każdym razie jest to alternatywa dla fizjologiczno-medycznych teorii o wizjach towarzyszących śmierci. NDE, czyli doświadczenia z pogranicza śmierci, znane są lepiej w Polsce jako wizje ze śmierci klinicznej. Ludzie, którzy ich doświadczyli, twierdzą, że w momencie zagrożenia życia, na przykład podczas operacji albo wypadku, byli wyrzucani poza ciało i mieli możliwość obserwowania tego, co dzieje się wokół nich. Scenariusze NDE przebiegają zwykle bardzo podobnie. Zawierają... Na przykład zmianki o podróżach przez tunel ze światłem, na końcu którego czekają bliscy, nieżyjący już bliscy, ewentualnie coś w rodzaju takiej wszechobecnej, wszechogarniającej dobroci lub inteligencji, którą niektórzy utożsamiają z Bogiem. Oczywiście nie ma dwóch takich samych NDI, są one ściśle spersonalizowane, niemniej stanowią wielką zagadkę i od kilkudziesięciu lat naukowcy starają się wyjaśnić mechanizm. I koncepcję odnośnie wizji z pogranicza śmierci można podzielić na dwie grupy. Pierwsza mówi, że są to jakieś tam zmiany w mózgu związane ściśle z chemią organizmu. Druga grupa z kolei widzi w nich coś więcej, czyli coś w rodzaju dowodu na to, że po śmierci ciała świadomość nadal funkcjonuje. No tak, o NDR można mówić bez końca. Całkiem niedawno na naszym portalu otworzyliśmy artykuł Wojciecha Chudzińszkiego poświęcony negatywnym nde a więc stanom, w którym ludzie doznawali nieprzyjemnych wizji. Często chodziło na przykład o piekło, jakieś demoniczne istoty. Tu chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej osobie, która jak Hammerow wypracowała niezwykle złożoną koncepcję na temat ludzkiej świadomości i związków ze skomplikowaną budową wszechświata. Jest to Antony pik, z którym towie Piotrze udało się całkiem niedawno przeprowadzić wywiad, który właśnie został opublikowany w najnowszym wydaniu. Nieznanego świata. Koncepcja Pika jest y, jeszcze bardziej skomplikowana niż ta hamerowa i odnosi się nie tyle do życia po życiu, co do natury życia i śmierci w ogóle. Pik uważa, że podpierając się argumentami z zakresu fizyki, można udowodnić, że nasza rzeczywistość to jedynie zespół wyobrażeń, a nasza świadomość istnieje jakby w dwóch częściach, takiej świadomej, codziennej i wyższej, którą Pik nazywa Daimonem. Ten że Daimon według niego jest bardziej świadomy i prawdziwej natury człowieka i tego, że nasze życie nie kończy się w momencie śmierci, lecz w pewien sposób zaczyna na nowo. Daimon uaktywnia się np. podczas stanów NDE lub przemawia głosem intuicji, ale poglądy Pika są tak złożone, że najlepiej osobiście zapoznać się z jego argumentacją m.in. poprzez ten wywiad, który pojawił się w nieznanym świecie. Tak jest, a ponieważ dzisiaj będziemy przeskakiwać po różnych yy, obszarach, dlatego z doświadczeń NDE przenieśmy się na chwilę do Rosji, gdzie już jak nieraz mówiliśmy, nieustannie trwają przykiwania legendarnego śnieżnego człowieka. Przypomnę, że tym mianem określa się istotę e, rzadkiego przedstawiciela nadczytelnych, który według rosyjskich prymatologów może zamieszkiwać niedostępne rejony kraju, e, o czym świadczą liczne doniesienia i ślady. W latach 50. wskutek licznych doniesień o dziwnych, prawie to kształtnych istotach widzianych na Syberii, północnych rubieżach europejskiej części Rosji oraz w paśmie Pamiru, e, zorganizowano specjalną ekspedycję, która na ostatnim z wymienionych obszarów e, poszukiwała śladów tych stworzeń. Śnieży człowiek nazywany jest często rosyjskim yetim, a pierwsze opowieści o spotkaniach z tymi istotami pochodzą sprzed kilkuset lat. Niektóre mówią nawet o schwytaniu lub zabiciu osobników tego gatunku, które do okazy z różnych powodów nie trafiły w ręce naukowców. W ostatnich latach liczne doniesienia o śnieżnym człowieku dochodzą z górnej czy też górskiej szorii, rzadko zaludnionego rejonu. W gdzie organizowane są ekspozycje w poszukiwaniu śladów tych istot. Ich główny cel stanowi jaskinia Azaska, która ma służyć śnieżnym ludziom za schronienie. Ostatnio media padały dość elektryzujące informacje na temat badań znalezionych tam głosów. Jak donosi Walentyn, Sapunow, próbki sierści znaleziono w jaskini Azaskiej, Przeanalizowane przez ośrodki badawcze w Rosji i USA wykazały, że na 60-70% należą one do nieznanego gatunku, być może do tzw. śnieżnego człowieka. Sapunow, biolog i zoolog, od lat autorytetem w dziedzinie badań nad tym nieuchwytnym hominidem, całkowicie mówi, Jednakże materiału do badań było bardzo mało, idealną sytuacją byłoby, gdybyśmy zdobyli choć kropelkę krwi hominida, przyznaje Sapunow. Tym niemniej analiza DNA wskazuje na strukturę bardziej zbliżoną do człowieka niż innych znanych nam człowiekokształtnych. A mało kto pamięta, że 20 października minęło 45 lat od innego ważnego zdarzenia w dziejach krytyzologii. W 1967 roku Roger Patterson i Robert Giblin zmimowani nad rzeką Klamath w Kalifornii zagadkową istotę. Słynny na cały świat film przedstawia legendarną, wielką stopę amerykańskiego odpoludni ślicznego człowieka, który przemyka szybko po drugiej stronie rzeki, nad którą właśnie trafili Patterson i Giblin. W w momencie odwraca się i widać jego twarz. Jak mówili autorzy, w najbliższym punkcie znajdował się w odległości 10 metrów. Od, film wywołał lawinę komentarzy, gdyż stanowi de facto najciekawsze nagranie mające przedstawiać się w nauce właśnie tego przedstawiciela naczelnych. O filmie Patepsona i Gimlina nie da się powiedzieć nic pewnego. Inne rzekome nagrania przedstawiające wielką stopę wypadają przy nim blado, to fakt. Oczywiście głównym argumentem sceptyków było to, że na nagraniu widać człowieka w dość dobrze wykonanym kombinezonie Małpoluda. Tego zdania był na przykład jeden z pionierów kryptozoologii Bernard Heuvelmans. Dokładniejsza analiza filmu rodziła jednak pewne wątpliwości. Przytoczę może dwie ciekawe ekspertyzy. Pierwsza pochodzi od doktora Grewa, Anatoma z Londynu, który twierdził, że jeśli film nie został przyspieszony, wydaje się niemożliwe, aby człowiek w kombinezonie był w stanie udawać tak oryginalny rodzaj chodu, gdyż jest to wszystko uwarunkowane anatomicznie i ma związek z dużym ciężarem ciała. Wzrost stworzenia ocenił on na około 196 cm, dodając, że jeśli Patterson i Gimlin dopuściliby się oszustwa, byłoby to coś perfekcyjnego o biomechanikę i analizę chodu stworzenia swoją opinię o filmie Pattersona opierał również znany kryptozoolog Groover Kranz. Dla równowagi przypomnimy, że zgłosiły się też rzekomo osoby, które miały pomagać Pattersonowi Gimlinowi w przygotowywaniu tej mistyfikacji. Konsensusu na temat ich nagrania do tej pory brak. Tak, a więc ja na ten temat można się powiedzieć z naszej strony infra.org.pl oraz naszego forum Paranormalny.eu A tymczasem może powiedzmy o najnowszych doniesieniach związanych z UFO. A było ich kilka. Wybraliśmy dwa wsparte materiałami, które właśnie można znaleźć między naszym forum. Pierwszy przypadek dotyczy słynnego wulkanu El Popo w Meksyku, który kilka lat temu stanowił obień zainteresowania ufologów. Twierdzono, że w jego pobliżu nadal często widuje się zagadkowe obiekty latające. Po długim okresie ciszy zagadka znowu dała o sobie znać, tym razem za sprawą filmu, który wywołał poruszenie wśród meksykańskich ufologów. Na nagraniu przedstawiającym dwiemiace krater wulkanu Kuboka Tepetra bo pod taką nazwą jest on szerzej znany, uchwycono długi, jasny obiekt, który pozornie wpada prosto do krateru. Nagranie pokazywane było meksykańskiej telewizji, gdzie sugerowano, że to kolejny dowód na to, że w okolicach popocatepetla rzeczywiście dzieje się coś niezwykłego. Komentarze na ten temat były bardzo zróżnicowane i od razu na usta ciśnęło się pytanie, czego to UFO mogłoby szukać w dymiącym kraterze. Choć Meksykanie prześcigali się w pomysłach i podawali nawet rzekome rozmiary obiektu, dość dobrze skomentował to William Lee z Meksykańskiej Akademii Nauk, który zauważył, że obiekt ten nie był w żaden sposób materialny, dlatego że nie widać, aby naruszał unoszącą się nad wulkanem chmurę pyłu. Sprawa jest bardzo popularna i nie wszyscy zgadzają się z tym, że za obserwację obiektu odpowiada jedynie jakaś tam wskaza. Ostatnie doniesienie może wydać się nieco zaskakujące. Otóż 11 października tego roku pracownik pewnego zakładu w północnej części województwa łódzkiego zauważył przez okno dziwny obiekt i co ciekawe sfilmował go telefonem komórkowym. Materiał oczywiście jest dosyć słabej jakości, wygląda w bardzo ciekawie. No Czytamy na dalsze szczegóły tej sprawy. Nagranie przedstawia jasny obiekt unoszący się na niedużej wysokości w pobliżu budynku, gdzie pracował mężczyzna. Świadek wykluczył, żeby był to na przykład sterowiec lub balon, bo z nimi może kojarzyć się właśnie ten nol. Ma on jasny kolor i unosi się niewysoko nad ziemią w różnych pozycjach. Na jednym z nagrań widać też, że jego powierzchnia emituje jakby takie blade światło. Sprawa jest rzeczywiście w toku. Jest to o tyle ciekawe, że w tym przypadku mężczyzna mając możliwość zarejestrowania obiektu, bo sprawa miała miejsce w biały dzień dokonał tego. No rzeczywiście, nagranie jest troszeczkę słabe, ale miejmy nadzieję, że uda się coś z tego więcej wyciągnąć. Tak jest i to tyle w dzisiejszym wydaniu Infrafaktów. Przypominamy, że archiwalne odcinki i programu możecie Państwo znaleźć w perfilu Radia tak. Radomanii i również na naszym forum. Więcej informacji o sprawach, które tu poruszyliśmy, prezentujemy na naszym portalu oraz właśnie forum. Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku. Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu Infrafaktów. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl